The Last Man on Earth will now take your questions. Yes, Bryce. Yes, I did fart, but I pardon myself. Next question. <laughs> Witam wszystkich ciepło i serdecznie w audycji na temat serialu The Last Man on Earth, czyli serialu komediowym, który rozpoczął się w roku 2015, którego pomysłodawcą, producentem, czy może takim inicjatorem był komik Will Forte. Komik, którego wcześniej znałem z dobrej roli w dramacie pod tytułem Nebraska. Zagrał on syna ojca, który chory jest na Alzheimera. Był to film obyczajowy, dostrzeżony przez krytykę. W filmie Aleksandra Payne'a, nominowany film do sześciu Oscarów, tak więc po tym dziele Will Forte został już dostrzeżony szerzej, bo przecież u Aleksandra Payna grają najlepsi aktorzy. Jack Nicholson, Paul Giamatti, George Clooney. Świetny reżyser, polecam jego filmy. Reżysera bardzo dobrego, zajmującego się, można by to powiedzieć, poważnym kinem, ale jednak jakieś tam elementy humorystyczne, choć bardzo specyficzne, pojawiają się w Nebrasce, ale to był zwrot w jego karierze taki, no zwrot taki może ku kinu bardziej ambitnemu, bo wcześniej Will Forte zagrał w parodii MacGyvera, mianowicie tytułowego McGrubera, Mac Gruber, 2010 rok, ten film oceniłem 4 na 10, raczej e nie oceniałbym go pozytywnie, jako komik Will Forte nie boi się wygłupiać i odgrywać takich właśnie nieporadnych idiotów, głupków i to też czyni w serialu Last Man on Earth. Critics are raving that Kristen Schaal is a comic life force. Jackie, oh no, you didn't. And Will Forte is excellent. Bingo. It's the return of the ridiculously entertaining breakout hit. Już sama długość odcinków mówi nam, że jest to coś na zakąskę przed głównym daniem. Dwudziestominutowe odcineczki wpisują się świetnie e, swoją lekkością jako przystawki. Dlaczego sięgnąłem po ten serial? Otóż, że jest to opowieść o ostatnim człowieku na Ziemi, jak zapewne się domyślacie. I pomysł był taki, żeby pokazać, że ten ostatni człowiek na Ziemi to jest głupkiem. <głupkiem> jest po prostu głupkiem. <głupkiem> Sama idea ostatniego człowieka na Ziemi zawsze fascynowała mnie. Opuszczona planeta Ziemia i jakiś jeden człowiek który walczy o przetrwanie. To mogliśmy już oglądać w filmie z Charlesem Hestonem, The Omegaman. To mogliśmy oglądać z Vincentem Pricem z lat 60. Czarno-biały film oparty na podstawie powieści Richarda Mattesona o wampirach, klasyka gatunku. To przewijało się w książce ostatnie wielkie solo. Ach, zapomniałem teraz wielkie solo Antona jakiegoś tam. Podobny motyw. Podobny motyw przewija się w wielu filmach postapokaliptycznych. Jednak tam zwykle jeden człowiek następnie znajduje jakąś grupę ludzi i mamy do czynienia z grupą ludzi. I tutaj miałem największe obawy, no bo przecież cały serial nie może być z jednym aktorem. No i niestety, albo stety, jak się okazało potem biorąc pod uwagę moje uśmiechy podczas oglądania serialu, Will Forte spotyka na swojej drodze innych, którzy przeżyli wirusa i razem podróżują po Ameryce szukając domu, szukając schronienia i mając różne śmieszne Przygody, no nie nazwałbym tego przygodami, raczej zdarzenia i wydarzenia. The Emmy nominated last man on Earth, Sunday, September 27 on Fox. Główny bohater Phil Tandy Miller poznaje blondowłosą piękność. W tej roli aktorka znana z Mad Men serialu, która przejeżdża swoim wielkim, wypasionym, czerwonym samochodem przez środek ulicy. Prawie zderzają się ze sobą. Oczywiście Tandy zakochuje się w niej, jednak ona nie odwzajemnia tego uczucia. Dopiero ku uciesze widzów zakochuje się w... Kolejnej postaci, która się pojawia kilka odcinków później w takim grubasie sympatycznym. Natomiast nasz Tandy poznaje kobietę Claire bodajże, która ma skrzykliwy, zrzędliwy głos. Jest też z jednej strony trochę taka głupiutka, to może złe słowo, bo ona jest taka sympatyczna, dobroduszna, naiwna i trochę taka szajbnięta, pozytywnie szajbnięta. Lubi sobie robić różne rzeczy w stylu do-it-yourself. Mam tutaj na myśli różne wycinanki, różne takie dziwne pomysły jej przychodzą do głowy. I z tą grupą ludzi, którą opisałem, toczą się wszystkie trzy sezony. Podczas edycji tego materiału uświadomiłem sobie, że nie do końca określiłem poprawnie tę bohaterkę. Ona jest osobą, która życie bierze takim, jakie jest. Yy, można odpowiedzieć z pełną wadą i zaletą inwentarza. Przykładowo, w pierwszym sezonie, kiedy swojemu partnerowi, o którego względy zabiega wciąż, bo główny bohater nie jest do niej przekonany, nie jest w jej stylu, on podkochuje się w blondynce, robi mu jakieś danie. Bodajże klopsiki. Skład tych klopsików jest tak dziwaczny, że bardziej skomplikować go się nie da. Już dokładnie nie pamiętam z czego to było, ale jeżeli byłoby to klopsiki z żelek fasolkowych, do tego jakieś skrawki kurczaka, bułka tarta, to nie zdziwiłbym się. Kiedy serwuję to danie, przepraszam, że tak słabo smakuje, ale Właściwie sama zachęca do zjedzenia yy, i sama zajada ze smakiem, no bo przecież nic innego nie ma i w takim postapokaliptycznym świecie ciężko o dobre składniki, żeby to wszystko składało się w całość. Tak więc jej to nie przeszkadza podobnie kulinarne zdarzenie z trzeciego sezonu określające jej osobowość to sytuacja, w której szukają pewnej postaci właściwie to jest Joda, tak? W trzecim sezonie szukają mistrza Jody i ona chcąc skusić tajemniczego Jodę, bo nie wiadomo jeszcze co to będzie przyniosła citosy w sosie teriyaki bodajże, w jakimś nylonowym... Zawiniątku, nie wygląda to zachęcająco i chyba właściwie tylko ona mogłaby to zjeść ze smakiem. Ale przecież nie ma sensu robić afery z takich błachostek, bo trzeba cieszyć się życiem w postapokaliptycznym świecie. <zabinięzm> <zabinięzm> Too slow, yeah. Hey, I got a little something for you. Hang tight. Previously on The Last Man on Earth. I need to know what this pill is. Claws, uh, pain. Oh, Gail, it's a match. <laughs> Looks like we have company. And that company is a Yoda. Where the hell are you? <laughs> Found our Yoda. Looks like we did. So do Tipu Homoru jego tonu, to też przyszło mi do głowy lepsze określenie, bowiem jest on w pewnym sensie, ten film, ten serial przesycony takim sarkastycznym humorem na granicy czarnego humoru. Wydaje mi się, że on do czarnego humoru odwołuje się tylko w pewnych miejscach. Balansuje na granicy takiego ironicznego, sarkastycznego spojrzenia na bohaterów, ale jednak my lubimy tych bohaterów. Po prostu lubimy. Nie ma sytuacji takiej jak w typowym polskim kinie, że tutaj lecą przekleństwa. Nie, nie, nie. Tego tutaj nie ma. Przykładowo jedna z bohaterek zatrzaskuje się w windzie i próbuje zrobić wszystko, żeby się z niej wydostać. Niestety sytuacja komplikuje się, ponieważ grupa znajomych, z którymi do tej pory przechodziła przez wszystkie wydarzenia, jest w innym budynku, więc jej wołania nikt nie jest w stanie usłyszeć. Ale... Pewnego dnia, powiedzmy, bo ona już tam siedzi chyba dwa czy trzy dni nawet, sprzątający odkurzacz, opuszczony hotel, podjeżdża taki okrągły, sprzątający, automatyczny odkurzacz pod jej windę i czyści cały hol po kolei, prawda, leci jak to robot systematycznie. Ona zauważa go przez uchylone drzwi windy, która jest zatrzaśnięta. Kobieta wpada na genialny pomysł, żeby napisać na takiej żółtej, samoprzylepnej karteczce, prośbę o pomoc i wiadomość, że jest zamknięta w tej windzie w owym budyni. Kiedy robot-odkurzacz podjeżdża do zatrzaśniętej windy, żeby zamieść tam śmieci, ona wyciąga przez szparę rękę i nakleja mu karteczkę z wiadomością. I teraz, co może się wydarzyć złego w postapokaliptycznym świecie, w takiej mikrosytuacji, prawda? Tutaj będziemy obserwować apokalipsę w sytuacji makro, światowej apokalipsy, ale również tragiczne, a właściwie tragikomiczne wydarzenia w sytuacji mikro, w świecie tej Kobiety zamkniętej w windzie Bodajże przez 3 czy 4 odcinki Otóż ta karteczka Kiedy robot odjeżdża Odczepia się od robota No bo jest to zwykła taka karteczka Jak na lodówkę się nakleja Ten robot jest cały okrągły Więc ciężko jest w takiej sytuacji Przylepić robotowi I w ogóle oczekiwać na pomoc Więc ta karteczka spada Robot odjeżdża po chwili jednak zatrzymuje się, bo okazuje się, że ma też czujnik z tyłu i zawraca po tę karteczkę, żeby ją wsiąknąć do odkurzacza, żeby ją wciągnąć do odkurzacza i tak kończy jej się wołanie o pomoc. Tak więc nasi bohaterowie są potraktowani dosyć bezdusznie. Nie ma dla nich litości w tym świecie postapokalipsy i na tym również budowany jest ten sarkastyczny humor. Ciężko jest im zrobić coś konstruktywnego i my śmiejemy się trochę z ich niedołęstwa, z ich niemożności odnalezienia się w takim świecie. Ale jednak, mimo wszystko, powiedziałbym, że to jest raczej humor sarkastyczny wobec bohaterów, a nie całkowicie prześmiewczy wobec nich. Nie jest to czarny humor, chociaż też zdarza się w pewnych sytuacjach, kiedy jedna z epizodycznych postaci chce wsiąść do samolotu i wylecieć ponad miasto, żeby zobaczyć, czy gdzieś jeszcze są jacyś ludzie. Oczywiście najpierw ćwiczy sporo na symulatorze lotów, żeby wzbicie powietrze i po dwóch sekundach lotu właściwie całkowicie wyjść z serialu. Tak? Po prostu samochód, samolot wybucha i jest to sposób na pozbycie się jednej z postaci w sekundę i pokazanie z jakim sarkastycznym typem humoru mamy do czynienia w tym serialu. Jasper! Jasper! Ja obecnie jestem na dziesiątym odcinku trzeciego sezonu. Sezon trzeci już się powoli kończy. Będzie tutaj 17 odcinków. Jestem w ogóle zdziwiony, że ciągle to oglądam. Ale to chyba właśnie dlatego, że ten serial trzyma równy poziom przez wszystkie, wszystkie odcinki. Choć tutaj można by wyróżnić niektóre. A ten, który właśnie obejrzałem, to jest dziesiąty odcinek trzeciego sezonu, w którym troszkę łamią konwencję i pokazują nam prequel wydarzeń, które doprowadziły do tej zagłady ludzkości. Pojawia się wirus i pojawia się zupełnie nowa bohaterka, która jest wcześniej była niepokazywana i w jakiś sposób oni próbują powiązać losy nowej bohaterki z naszą ekipą, którą dobrze znamy. Oczywiście w międzyczasie tam gdzieś po kilka odcinków przewijają się nowe postacie. Ogólnie sobie lubią żartować również z siebie. Tutaj mistrzem, naprawdę mistrzem jest Will Forte, który bardzo dobrze gra głupka. Jestem po prostu pełen podziwu. No, no, no, facet jest świetny w trzecim sezonie. Właściwie on nie przechodzi żadnej przemiany. On nie przechodzi żadnej przemiany w całym sezonie. Cały czas jest głupi. On jest cały czas jest głupi, ale oni muszą trzymać się razem, żeby przeżyć, żeby przetrwać. To jest ekonomicznie dobre dla nich. Więc w trzecim sezonie, bo teraz jestem na bieżąco, to troszkę będę mówił, co będzie się działo w trzecim sezonie, choć to no, nie, nie ma tutaj opcji, nie ma tutaj miejsca na spoilery bo pomimo całego sztafażu postapokaliptycznego, co tutaj było pierwszym elementem, do którego mnie zachęcili, żeby, żeby się no bo tego jeszcze nie było. Postapokaliptyczna komedia. Oczywiście było e, Zombie World, jednak to był film o zombie. To jest po prostu serial o ziemi opuszczonej, Prawda, bastion Stephena Kinga. Ludzie po prostu od wirusa umierają i ci, którzy przeżyli, no to byli akurat odporni na tę chorobę. Zapomniałem jeszcze o jednej bohaterce, granej przez Mary Steenbergen, starszej aktorce, urodzonej w 1953 roku, znanej chociażby z roli co gryzie Gilberta Greypa, a ostatnio wystąpiła u boku Roberta Redforda, w filmie Discovery, wyprodukowanym przez Netflixa. Ma na swoim koncie jednego Oscara i Mary Steinbergen gra taką kobietę troszkę no, starzejącą się, która popada w alkoholizm, ponieważ nie może znaleźć dla siebie partnera, ciągle czegoś jej brakuje, jest taką troszkę hedonistką, już y, Ameryka się wali, świat się wali, wszyscy umierają, no to ona chce czerpać z życia co może dobrego i cały czas tylko popija winko i wszędzie chodzi podchmielona. Co też właśnie fajnie robi do, robi kontrast do tych wszystkich innych pozostałych postaci, bo tutaj właśnie twórcy grają na tym, że ci bohaterzy do siebie nie pasują. Mamy tak sympatycznego grubasa granego przez Mela Rodrigueza, który potrafi tańczyć i w pewnym momencie, kiedy on słyszy muzykę, no to tańczy tak, wiecie, taki nowoczesny taniec, niczym robot, co zupełnie do niego nie pasuje. Mamy tutaj bohaterkę, która zakochuje się w głównym głupku bohaterze, czyli Karol, dokładnie, graną przez Kristen Schall, Kristen Schaal ma taki głos jak pod kreskówkę. I rzeczywiście ona sporo zrobiła dabingów w tej story w Bobs Burgers i Kristen Schal. Ja nie wiem, czy ona gra tutaj siebie, czy ona gra taką krejzolkę, można by powiedzieć, ale ona świetnie nie pasuje do tytułowego głupka, czyli tego ostatniego człowieka na ziemi, od którego cała historia się zaczyna. On zaś świetnie nie pasuje do tej blondyny, granej przez piękną January Jones, nominowaną do dwóch złotych globów, która wystąpiła właśnie w Mad Menach, jako Betty Francis bodajże, bo ona jest piękna, ona jest zadbana, ona jest pięknością, blond pięknością, a ona zakochuje się w grubasie, a nie w głównym bohaterze, który w pierwszym sezonie chodzi cały zarośnięty, niczym, niczym Tom Hanks w filmie Cast Away. Swoją drogą jest też tutaj nawiązanie do tego,ż właśnie dzieła, bo Ostatni Człowiek na Ziemi yy, zrobił sobie kilkanaście tych sztucznych, wyimaginowanych ludzi w postaci przeróżnych piłek i rozmawia z nimi. I ja myślę, że te pierwsze odcinki, kiedy on jest sam całkowicie, są najlepsze z całego serialu. Jeżeli jesteście fanami postapokalipsy i nie spodziewacie się dobrej komedii właśnie w świecie postapokalipsy, ja też yy, uznawałem, że jest to ciężkie do zrealizowania, to obejrzyjcie pierwsze trzy odcinki, albo chociaż pierwszy odcinek, ponieważ Humor jest tutaj naprawdę nietuzinkowy. To wszystko dzieje się niby powoli, ale dlatego, żebyśmy mogli poczuć właśnie tę pustkę i tę obcość. Tą opuszczoną planetę. Bardzo ciekawe ujęcia tutaj mamy takie minimalistyczne trochę, dzięki którym ten humor może wybrzmieć. Możemy sobie wyobrazić jakąś pustą przestrzeń opuszczonego, nie wiem, czy to lotniska, czy jakiegoś wielkiego parkingu, po której ten bohater jeździ i rozwala samochody. Jest to tak nakręcone w takich ujęciach na zasadzie takiego slapstiku rodem skina niemego, że bez słów początkowo ci twórcy potrafią nas rozśmieszyć. Ja myślę, że będę kontynuował oglądanie tego serialu, no bo serial ten w żadnym wypadku nie jest żenujący, nie jest jakiś obleśny, choć miejscami zdarza im się e, no, robić żarty również takie mniej, e, mniej intelektualne, e, mniej wybredne, ale trzyma to bardzo przyzwoity poziom. Jest to dobra rozrywka, którą polecam ze swojej strony jako taki właśnie aperitif. 20 minut to się naprawdę dobrze ogląda. Polecam oglądać od początku. Ewentualnie można sobie obejrzeć dziesiąty odcinek z trzeciego sezonu, żeby zobaczyć właśnie ten odcinek, taki odwracający konwencję pokazujący swoisty prequel całych tych wszystkich wydarzeń. No chyba, że macie cierpliwości i dojdziecie aż do tego momentu, bo jednak te odcinki są ze sobą powiązane. Z odcinku na odcinek obserwujemy jedną opowieść, jedną historię i ci wszyscy ludzie trzymają się w kupie. To też mi się podoba, że to jest Historia oparta właśnie o losy tego ostatniego człowieka na ziemi, tego tytułowego Last Man on Earth. Właśnie do niego dołączają się kolejni ludzie, kolejni bohaterowie i obserwujemy grupkę, więc nie mamy tutaj takiego momentu, że na przykład jeden odcinek, tak jak w Walking Dead, jest o jednym człowieku i dopiero potem w następnym się przenosimy. Wszystkich bohaterów obserwujemy zawsze. Wiadomo, czasami przechodzą do innego pomieszczenia, pokoju. Ich losy się w jakiś tam sposób Sposób przeplatają, ale dzięki temu, że zawsze w każdym odcinku mamy do czynienia ze znaną nam grupką, możemy się z nimi zżyć i ogląda się to jak starych dobrych przyjaciół. Oczywiście ja serial Przyjaciele znam i lubię, więc no to jest zupełnie coś innego. To jest bym powiedział też taki serial dla geeków Less Men on Earth. Znajdziemy tutaj. Sporo nawiązań do właśnie filmów postapokaliptycznych, do science fiction. Myślę, że. Warto zobaczyć pierwsze trzy odcinki, tylko nastawcie się, jeżeli nie chcecie się wciągać, to nastawcie się, że oglądacie trzy i koniec więcej nie oglądacie. Też będziecie mieć jakiś ciekawy obraz, no a nie wciągniecie się i nie będziecie chcieli więcej, bo ja chcę więcej i mam nadzieję, że czwarty sezon jeszcze wypuszczą. Tyle na dzisiaj ode mnie, trzymajcie się ciepło, zapraszam również na moje recenzje jedzenia na Żarłok TV i do usłyszenia w przyszłości.